Ze mną. Ja odczuwam te rzeczy w moim duchu głęboko. Mój wewnętrzny człowiek cały czas odpowiada na jego miłość. To w moim wewnętrznym człowieku jest dostęp do mocy Boga. Ten dostęp, ten dostęp do mocy Boga nie jest w mojej duszy. Ja czasami jestem na jakichś usługach i ja w ogóle się nie czuję. Czasami ludzie pytają, co tam czujesz? Ja mówię, nic nie czuję, nic nie czuję, nic nie czuję. A co czujesz, jak modlisz się o chorych? Ja mówię, to już w ogóle wtedy nic nie czuję. Co ja mam czuć? A czujesz, jak dalej się przejawiają? Ja też nie czuję. Te, od jakich znajomych jesteśmy teraz, naszych przyjaciół, i ona, ta dziewczyna, to jest taka, ona pochodzi z Ukrainy, pochodzi z Lwowa, i ona jest takim, była w takim środowisku e, baptystycznym, wychowywana z pokolenia na pokolenie, tam, od dziadka, od ojca, ojca, wszyscy pastorzy baptystyczni. I ona tutaj przyjechała do Polski, tu się pobrała, bardzo fajna postać, i, i, on, I taka skromna dziewczyna bo Potem została niedawno na w duchu świętym i ona zaszła, zaczęła iść jak przecina do przodu ta dziewczyna. Po prostu jak przecina do przodu. I ostatnio e, jakiś usługujący położył na nią ręce i ona otrzymała dar uzdrawiania. I ona jest w szoku. I powiem wam szczerze, ja widziałem różne rzeczy. Właściwie nie widziałem nigdy. Ona w ogóle jest ostatnią osobą, która w ogóle coś by wygenerowała sama z siebie. Ostatnia osoba. Wiesz, ona jest taka. Ona nie wie o co chodzi. Ja dopiero wytłumaczyłem o co chodzi. nie? Ona nie wiedziała, co to jest. Ona kładzie ludziom ręce, no nie? Tak. I nic nie mówi, no nie? A ludzie się prostują w chiński paragraf, i kręgosłup się prostuje. Rozumiesz? Dotyka się ludzi. Po prostu dotyka się ludzi. On leczów mówi, ja nie wiem o co chodzi. A najlepszy jest numer, że ta moc tak się na. To tak jak po domowa znikła. Tak się ta moc nie otrzymuje, że syn tam jest taki w takim domu mały. I ona mówi, tam on coś tam zrobi, ona mówi, spokój się, a on się knie. Jadą samochodem z mężem może mówi, nie dotykaj mnie tylko. bo dużo do chodzi. Jak go dotknęła w samochodzie, to ja go potem tak. Tak mu się wyprostował wiem, wszystko tuż.. On on mówi, nie? Mówię i tak. Siedziły u mnie, Agata mówi, to weź też mnie dotknij. Ona podeszła, dotknęła Agatę, Agata mówi, zdaj mi do ze mnie. Rozumiesz? Jak u fizykoterapeuty. Po prostu, nie? Dotknęła mnie, patrzę, a Mówię, o Boże, kochany. A ona wie potem mamy ewangelizację, uzdru... Mówimy się u ludzi, ja mówię, a ona nawet nie wstają, nie. chodź ludzi uzdrawiać, mówię, tutaj. Wspaniała postać, pokorna. Rozumiesz? I, teraz, i ona to mówi, bo wiesz co, ja tak ostatnio myślałem bo, i pokazał, że ja będę tak ludzi z wózków podościgł. nie ja tak, my powiedzieliśmy, to jest dar, e, e, to jest jeden z darów pozdrawiania, bo darów pozdrawiania jest wiele. I to jest jeden z darów pozdrawiania, szczególnie do narządów ruchu. Kręgosłupy, e, opuszczanie miednic, biodra, rozumiesz, e, wiesz, e, to ona się dotyka, duchy chrome wychodzą z ludzi i tak dalej. Ona może w innych dziedzinach nie mieć tego rodzaju sukcesu, bo ten dar jest skierowany wobec pewnej grupy ludzi. A taki i Bóg jest. Ale my musimy wiedzieć o tym, że On taki jest, wiedzieć, że On jest w nas, rozumiesz o to chodzi? I zacząć Mu się poddawać. Ona na przykład, ale jest taki bardzo porządny dom, to jest taki dom, on jest tam kierownikiem wysokiego rzędu w firmie, w ogóle jest ludzie niezmiernie spokojni. W ogóle. Jest. I ona na przykład chodzi po domu, jak ona się poddaje do kogoś świętemu, to w momencie czuje, nogi ma podcięte i leży na ziemi. Leży i mówi, Boże, co teraz? A Bóg mówi, to po prostu, i Turka, a córka e, e, chodzi i mówi, Mamo, ja nie wiem, czy się do tego przyzwyczaję, <laughs> rozumiem. Czy? Idzie przebudzenie takimi krokami, się po prostu szło Nie z takich miejsc, z których by nam się wydawało, że idzie. Wiesz z jakich miejsc idzie? Z miejsc, po, z których się nikt nie spodziewa. Z miejsc cichych i pokornych. I ci ludzie będą wynoszeni na piedestał. I będą jak latarnie morskie. Rozumiesz? Jak latarnie morskie. Będą mówili: Patrz na mnie! We mnie jest Bóg! Patrz na mnie! Patrz na mnie! Czy ty sobie zdajesz sprawę, że ubranie, w którym chodzisz, jest przesiąknięte namaszczeniem Bożego Ducha? My mieliśmy mnóstwo przypadków pożyczania ubrań. Ja, na przykład, notorycznie rozdaję moje ubrania. Notorycznie rozdaję je ludziom. Ludzie są uzdrawiani. Rozumiesz? Sfeder komuś da, coś da komuś innemu. Rozumiesz? to po prostu, a sobie kupię drugi. Tak to wygląda. Rozumiesz? Tak wyglądają rzeczy. Namaszczenie jest coraz silniejsze na tym kraju, coraz potężniejsze. My za zachęcamy e, różnych pastorów kaznodziei mówię, kupujcie sobie olej, stawiajcie w miejscu, gdzie są systematyczne modlitwy. Ten olej działa po prostu normalnie jak prąd. Wtedy namaszczenie po prostu bierzesz, trochę nic nie działa, ale Pum! Człowiek uzdrowiony, człowiek uwolniony. Dlaczego? Namaszczenie jest tak silne, tak potężne. Ale podstawą uwalniania namaszczenia jest samoświadomość. To nie tylko będzie powodowało, że będziesz w królestwo, ale to jest też odpowiedzią dla szatana, jeżeli chodzi o Twoje osobiste życie. Szatan musi otrzymać informację od swoich wysłanników, kim Ty jesteś. Ty nie możesz prezentować sobą nędznika. Ty musisz prezentować sobą Boga. Jesteś delegatem Boga. Musisz mówić jak Bóg i zachowywać się jak Bóg. Jedyną rzeczą, którą nie możesz robić, to pozwalać na to, żeby Cię kłaniali. Choć i tak będą niektórzy, jak ich uzdrowisz, to Cię będą po rękach całować. Wtedy ich przytulisz i powiesz, tak Cię uzdrowiłem, bo mam Ducha Świętego. Rozumiesz? Jak już będziesz mu tłumaczył później, najpierw to daj mu nawet ręce wycałować, bo to jest całe szczęście, które on chce wylać teraz. On i tak nie dziękuję tobie, tylko Bogu, który jest w tobie. Rozumiesz? I to nie jest pycha. To nie jest to, że ja się wynoszę. Rozumiesz? Bo ja umarłem dawno dla wyniosłości mojej. Jak ja bym nie umarł dla wyniosłości, to bym nie robił tego, co robię, bo ja bym miał inne rzeczy do roboty. Bym siedział, czesał kasę, proszę ciebie i koniec. Rozumiem, bo się na tym z nami potrafię to robić. A nie bym, a nie bym jeździł i by, by, bym z siebie wariata strugał po ulicach i po innych miejscach. Chcę wrogów robić roku, w roku, jeszcze, już co będzie. Na to, Ale na które jest we mnie, nie, nie, nie pozwala mi siedzieć na tyłku. Bo ja się zorientowałem, kim ja jestem. Zobacz, to, to jest takie ważne pytanie. Kim jesteś? Co opowiadasz sam o sobie? Wiecie, religijni ludzie mówią, niech inni o mnie mówią. Nie, sam musisz zacząć mówić o sobie. Bądź biblijny. Inni też będą o Tobie mówić spokojnie, jedni dobrze, drudzy źle. Ale Ty musisz mieć wyznanie z pierwotypu, również z podstawy. Tak, jestem narodzony z Bożego Ducha. Tak, nie jestem naprawiony, jestem odrodzony. Tak, jestem namaszczony. Jestem namaszczony. Jestem namaszczony. Ludzie do nas dzwonią czy, czy Panu zdrawia chory. Rozumiesz? Takie pytanie. Rozumiesz? Ja najczęściej mówię, proszę przyjechać do mnie. Proszę przyjechać. Rozumiesz? Bo nawet nie wytłumaczyć wielokrotnie. Trzeba mi wytłumaczyć, a większość przypadków nie. Tak. Ja chcę, żebyś, żebyś to rozumiał, że Ty musisz umieć siebie określić, w tym teraźniejszym wieku złym, musisz umieć siebie określić. Proszę Cię, nie określać się jako, jako duszy, jako ciała, nie określaj się na podstawie Twoich ułomności. Nie patrz bez przerwy na swoje mankamenty. tyle jeszcze mi brakuje, tyle jeszcze wszystkim nam brakuje. Duszą naszym zawsze będzie brakować, bo póki chodzimy w ciele, oddaleni jesteśmy od Boga. Nie ma bata. Wszystkim będzie brakować w tych duszach i ciałach. Ciągle, ciągle, ciągle. Ale to nie jest w ogóle określenie Twojej osobowości. Twoja osobowość jest w duchu, a ma na imię jak? Chrystus! Chrystus! Oto Twoje nowe ja! Oto Twoje nowe ego! Chrystus! Chrystus masz na imię! To jest Twoje imię! To jest imię Twojego ducha! Nowy człowiek, nowe stworzenie, sługa Boży, Twoja pokora nie polega na tym, że Ty masz nie mówić o sobie. Twoja pokora ma polegać na tym, że Ty wiesz, od kogo to otrzymałeś i dzięki komu się taki stałeś. Tak? Po prostu. Wieś byłem na takim spotkaniu z człowiekiem, który nazywa się Peter Daniels. Taki biznesmen. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, nasz brat w Chrystusie. Przyleciał do Warszawy. Fajnie, ślecie mówi tak. Przyleciałem tu za własne pieniądze własnym samolotem. Mówi, sam zapłaciłem hotel, a więc będę mówił, to będę chciał. Mówi, nikt od was nie chce. Mówi, nie zbierajcie dla mnie pieniędzy, bo ja nie chcę, ja mam. Mówi, przyjechałem, żeby was o czymś pouczyć. I tam było bardzo dużo ludzi. Myślących się o ten sposób, jak się zarabia pieniądze teraz. No tak? On w sposób, to wszystkim pięty poszło. Jak on w ogóle powiedział o paru sposobach, jak się, jak się... On mówi, tak, ja to do swojego kościoła, taki mały kościele jest charyzmatyczny w Australii. Ja to przynoszę 40% dochodów, a wy ile? On się wie. On mówi, kiedyś mówi, modliłem się i Bóg powiedział, żebym dał 5 kilo srebra mojemu pastorowi. Przyniosłem mu 5 kilo srebra. on mówi, pastor mówi, co ja mam zrobić? Ja mówię, nie wiem, mówi, skarpetki połóż w ogródku. Jako kamieni, Kiedyś się przydał, nie? Masz. że to jest jedyny facet na świecie, którego rodzina ma swoją walutę? Mają złotą walutę dla swojej rodziny tylko, na której jest bity Abraham. Mają złote monety z Abrahamem i to jest waluta jego rodziny. Ale ten facet powiedział taką rzecz. Posłuchajcie, przyjaciele. Jestem milionerem. A w ogóle miał 80 lat wtedy. I mówił dopiero, że wrzuca trzeci wiek." Skakał jak młody, 80 lat, tak jak młody sterunek. I on mówi tak, pamiętajcie, pierwsza zasada, wiem od kogo to jest i wiem na czyje cele to idzie. Rozumiesz? On mówi, i to jest pokora. Rozumiesz mnie? To jest pokora. To jest pokora. To się nazywa pokora. To nie jest to, że on mówi, ja tam nie mam, ja tam to nie. On mówi, ja mam, a powiem wam jak? Mówi, wiecie, jak zrobiłem swój pierwszy biznes? Mówi, zacząłem handlować farbami. Wszyscy mówią, no farbami, no to nic takiego nie powiedział super, mówi, tylko, że ja ee, nie rozróżniam kolorów. Jestem doktorinistą. Mógł nigdy mnie nie z tego. Inaczej, on powiedział, że on nie umiał tego przyjąć. Rozumiesz? On nie umiał przyjąć uzdrowienia z daltonizmu. Ale mówi, ale umiałem przyjąć, na przykład, taką mądrość, żeby zapamiętywać kody cyfrowe. Czegoś nie umiał! Mój sumie też nie umiał uzdrowić sam siebie, nie umiał czegoś tam jeszcze przyjąć. Bo prze... Dlatego ja powiedziałem mu, wierzę, musimy przyjmować przez wiarę, bo można innym usługiwać, a samemu nie umieć przyjąć do siebie. Rozumiesz? Tak wielu ludzi ma. A to nie jest Boża wola. Bo to nie jest Boża wola. Mnóstwo ludzi tak ma, że uzdrawiają chorych, że Ciebie, a co chwila muszą chodzić e, e, gdzieś do ublikacji, bo nie potrafią sobie poradzić z wirusówką zwykłą. Ja wiem, że tak jest, ale to nie jest Boża Wola A. Boża Wola A to jest również zdrowie i szczęście dla Ciebie. Tak samo jak dla innych. To jest Boża Wola A. Wszyscy równo, rozumiesz? Wiesz? Wszyscy tak samo. Błogosławieństwo dla każdego. Ale wracając do tematu. Ty musisz umieć sam siebie określić. Ten milioner umiał sam siebie określić. Tak? Pokazał tą pokorę. Mówi, ja mam. Ja wiem, kim jestem, ale wiem, skąd to mam i wiem, na jakie cele to idzie. I to jest coś, czym my musimy się zderzyć. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale. Od 13 do 14 wersetu widzimy rozwinięcie tego tematu i uszczegółowienie. Rzekli do Niego faryzeusze, Ty sam sobie świadczysz. Zobaczcie, już się do Niego przykrzonili. Tylko zaczął sam o sobie świadczyć Jezus. Od razu się przyczepili do Niego. Pamiętaj, religia zaraz się przyczepi do Ciebie, jak tylko zaczniesz sam o sobie świadczyć. Zaraz przyjdą religijni ludzie i będą Ty sam o sobie mówiliśmy. A kto ma mówić? A jak to mam mówić? Jak to mam mówić, jak ja to coś robię? wiesz, ja nie mam dziennikarza prywatnego. Nie! ale I to robi Jezus, samo sobie mówi, To nie jest grzech samemu sobie mówić. Trzynasty będę, Dzień dobry, no, się. Ty samo sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. No bardzo się wyładuje piekło, prawda? Odpowiedział Jezus i rzekł: Chociaż ja sam świadczę o sobie, czyli on nie zaprzecza, czyli świadczenie samemu o sobie to jest bardzo prawidłowe, zdrowe i Boże. I nie nazywa się pycha, tylko się nazywa chrystianizacja. Nie pomyl tych dwóch temu. Bo Chrystus świadczył samą o sobie, a Chrystus jest w Tobie. Amen? I Ty jesteś zjednoczony z Chrystusem. Amen? Bo on się tak modli do Ojca w Ewangelii Jana jest napisane, jak my jesteśmy jedno, tak chcę, żeby oni byli jedno. Zjednoczenie! O to chodzi w tym Nowym Narodzeniu. Jesteśmy zjednoczeni z Panem. Jedno z Bogiem. Dlatego się diabeł i dlatego kombinuję, żebyśmy my nie rozumieli tego, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Rozumiesz? Diabeł chce, żebyś uważał siebie za niezjednoczonego, żebyś uważał siebie, ja tutaj, a Bóg tutaj. I diabeł mówi, mam Cię. Mam Cię. Rozumiesz? 14. Odpowiedział Jezus I rzekł: chociaż ja sam świadczę sobie, świadectwo moje jest prawdziwe. I teraz dlaczego ono jest prawdziwe? Bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Co to znaczy umieć przekazać świadectwo Chrystusowe? Ty musisz wiedzieć, skąd przybyłeś i dokąd idziesz. Ty musisz wiedzieć, być świadomy, skąd przybyłeś i dokąd idziesz. Przybyłem z piekła, idę do nieba. W międzyczasie zostałem zbawiony, narodziłem się z Bożego Ducha. Rozumiesz? Kiedy Ty idziesz do ludzi, to mówisz, tak, wiecie, wiele ludzi mi zapyta, no tak, ale przecież ty byłeś mordercą. Ja bym, byłem, ale nie jestem. Byłem. Rozumiesz? No, słuchaj, Dusza twoja bez przerwy ci będzie przypominała, kim byłeś. Jak byłeś taki słaby w relacjach, to dusza twoja będzie mówiła tak. Nie możesz się za bardzo zaangażować w szerzenie królestwa, bo ty jesteś słaby w relacjach. Ty w ogóle na nikogo nie wpłynie. To dusza twoja mówi. Ona ci przypomina, jak i ty, skąd, ty, skąd ty przyszedłeś. I ona ma rację. Tylko ona nie mówi o tobie, jako o nowym człowieku. Bo Ty musisz wiedzieć skąd przybyłeś, czyli musisz mieć świadomość tych słabości duszy, tak? Ale Ty musisz też wiedzieć teraz w duchu, dokąd idziesz. I wtedy ty mówisz do takiej duszy. Masz rację, duszo moja. Ja nie umiałem się kiedyś porozumieć z ludźmi, nie umiałem do nich mówić, ale dzisiaj to jestem nowym człowiekiem. Amen. Dzisiaj to ja jestem ktoś. Ktoś. Rozumieć? Jestem się kimś. Kiedyś mogłeś wstydzić się drugiego człowieka. Mogłeś być skrępowany w różnych sytuacjach i Twoja dusza będzie Ci przypominać to. Będzie... Twój umysł będzie Ci przypominał, będziesz chciał coś komuś powiedzieć i będziesz miał kruchę w gardle. Ale... ale... I dusza będzie mówiła, no widzisz, cienia się.